Eee, a, jeszcze raz? Tak, tak, tak, reszcie wszystko na Natomiast zanim... jak już e, skończę głosić słowo, chciałbym, żebyśmy też e, ci z was, którzy macie jakieś objawienia, którzy macie jakieś proroctwa, którzy macie jakiekolwiek słowa, Budujący kość, żebyście mogli się tym podzielić z innymi ludźmi. Jeżeli masz słowa prorocze, przede wszystkim świadectwa również, jak najbardziej, ale mówię przede wszystkim słowa prorocze, objawienia rzeczy, którymi możesz zbudować ciało Chrystusa, chciałbym, żebyś się tym dzielił. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. E, kochani, ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj mm, zobaczyli bardzo ważną rzecz pierwszej księdze królewskiej, 8 rozdziale. Pierwsza cienka królewska, 8 rozdział. Od 15 do 17 wersetu, jest ciekawy zapis. I rzekł, błogosław... Yy, Błogosławiony niech będzie... W ogóle, kto to mówi? To jest, to jest bardzo ważne. Salomon. To jest król Salomon. Król Salomon wygłasza taki tekst. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który w mocy swojej spełnił to, co wyszekł swoimi ustami do Dawida, Mojego ojca, Nubus. Od dnia, w którym wyprowadziłem Mój lud, Izraela z Egiptu, nie wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich żadnego miasta, aby w nim wybudowano dom, na mieszkanie, dla imienia mojego. Wybrałem natomiast Dawida, aby stał na czele mojego ludu izraelskiego. I to jest słowo pokazuje nam niezmiernie ważną rzecz i mentalność Boga, która jest stałą mentalnością. Nie wybrałem miasta. Wybrałem Dawida. Dobra problem. mówi tak, nie wybrałem miasta, wybrałem Dawida. Łączy tutaj ze sobą jakby dwa zupełnie różne systemy. On łączy to O to chodzi, że Bóg nie wybiera kościoła jakiegoś. Bóg nie wybiera jakiejś denominacji. Bóg nie wybiera jakiejś grupy ludzi. Bóg nie wybiera jakiegoś regionu. Bóg nie wybiera jakiegoś Państwa. Bóg wybiera człowieka. Posłuchaj, co Bóg wybiera. Bóg wybiera człowieka. Bóg jest fanatykiem człowieka. Nie wybrałem miasta, wybrałem Dawida. Zamiast miasta wybrał Dawida. On nie wybrał miasta, żeby mu zbudowano świątynię. On wybrał człowieka. Dlaczego on wybrał człowieka? Bo on jest fanatykiem człowieka. Bóg jest fanem człowieka. Bóg jest osobą, która kibicuje człowiekowi. Zrozum to. Mentalność religijna stawia Boga w miejscu. Jakiegoś Boszka, wokół którego należy chodzić, wokół którego należy się kręcić. I w związku z tym będzie mu się sprawiało z tym radość. Nic bardziej bylnego. Chciałbym, żebyś po dzisiejszym nauczaniu mógł zrozumieć swoją, swoje miejsce. Bóg wkłada w człowieka swoje pragnienia, a potem zsyła tego człowieka na ziemię z tymi pragnieniami. Posłuchaj. Człowiek jest stworzony przed założeniem świata. Kto z was wierzy, że wasze duchy są nieśmiertelne? Wierzycie w to? aleluja. Posłuchajcie. Nieśmiertelność ducha oznacza, że one są wieczne. Teraz posłuchaj. Zanim powstałeś tutaj na ziemi, powstałeś w niebie. Wiesz o tym? Zanim się zjawiłeś na ziemi, to twój duch był w niebie. Gdzie był twój duch, zanim tu powstałeś? Tu powstało twoje ciało, spotkało się twoje rodziców, tak? I powstał człowiek. Ale ten człowiek powstał z ciała. Jak czytasz Biblię, to czytasz coś takiego, że Bóg ulepił ci górę jakąś z gliny, tak? Mamy figurę z gliny, czyli mamy ciało. Mamy ciało. I tchnął. Dmuchnął. Dmuchnął w tą figurę. Tchnął. Słowo, które tutaj jest użyte, to jest rłach, Ruach. To jest słowo, które się wymawia, w ten sposób że się dmucha na końcu. Tak wymawia go normalny Żyd. Ruach. I słowo dmuchnąć, Słowo wiatr, słowo duch są takie same w języku hebrajskim. To jest to samo słowo. Rozumiesz? Ruach. W Grece jest to pneuma. Od tego jest pneumatyczny. napłuchany. Rozumiesz? To jest od tego. To jest greckie. Ma teraz pneumatyczny. To z greckiego. Nadmuchany, Natęty. Wiesz o co chodzi? zawierający w sobie tchnienie, zawierający powietrze, powietrze. Bóg tchnął W tym tchnieniu był Duch. I zobacz, w połączeniu ducha i ciała dopiero powstała dusza, czyli psychika, bo jest napisane, że wtedy człowiek stał się duszą żyjącą. I użyte jest zupełnie inne słowo tutaj, niż ruach jest użyte słowo lefesz, dusza. Stał się duszą. Stał się duszą. Dusza to jest psychika. I teraz, spotyka się twoich rodziców, oni ze sobą to i tak. I powstaje dzisia. Ale ta dzidzia, kiedy ona powstaje, to z automatu, z nieba, schodzi duch tej dzidzi. Rozumiecie, o co tu chodzi? w łonie matki powstaje ciałko, powstaje ciałko, tak? Plewnik spotyka jajeczko, w i powstaje fizyczna konstrukcja. W tej samej sekundzie powstaje tejże fizycznej konstrukcji z nieba jest posłany uch tego człowieka. Ten uch, to ten prawdziwy człowiek. W tym duchu są zawarte, pragnienia, marzenia i cały potencjał do życia tego człowieka. Krótko powiedziawszy, malutka cicia, która się rodzi, rodzi się z przeznaczeniem, z powołaniem, z perspektywą wieczności. Rozumiecie? Czemu? Bo ten duch jest wieczny. Teraz powiem wam pewną sprawę. Wiecie, czemu rozpoznaliście Jezusa, jak wam głosi na ziemi? Bo nie byliście zdekoncentrowani, byliście w niech. Poznaliście. Bo znaliście wcześniej. Wszystkie duchy ludzi znają wcześniej Boga. Rozumiesz? Dlatego każdy może się nawrócić tu na ziemię. Każdy się może A, nawrócić. Każdy. Nie ma takiego człowieka, który się nie nawrócił, nie ma możliwości nawrócenia. Nie ma człowieka skazanego na porażkę. Nie ma człowieka skazanego na, na piekło, nie ma człowieka skazanego na to, żeby nie przyjął. Wiecie, powstały różne doktryny w świecie chrześcijańskim. No tak, ale ich Bóg nie wybrał. Ja mówię ty. Ty z Boga, to robisz się czegoś że On po prostu robi takie rzeczy, tych wybiera, tych nie wybiera. A tych zetnę, a tych nie zetnę, bo ja jestem wielki, szachista i ja tutaj sobie robię swoje rozumiesz, interesy. To jest nieprawda, taki Bóg nie jest. Słowo może mówić, że Bóg chce. Zaznaczam, że jest to doskonałe chcenie, tak? Doskonała Boża wola. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy. Wszyscy? Amen. Wszyscy! W Biblię trzeba umieć dobrze czytać. Kupuj sobie słowniki, inwestuj proszę Ciebie w swój rozwój duchowy, kupuj sobie dobre książki, nie siedź tylko na tych naszych przykładach biblijnych, które są pełne poetów, tak? Te wszystkie Biblie są pełne poetów. Weź się za rozwój duchowy. To nie ma czegoś takiego pisania, bo tu napisali, tam również jeszcze napisali, kupuj kupon też tam. Przetłumaczyli to źle. Nasze Biblię w wielu przypadkach są źle przetłumaczone. Źle! A Ty masz ducha świętego po to, żebyś dobrze przetłumaczył. Ale... Rozumiesz? Wszystko nie u napisane. Ja mówię, ty, ty tyłek w drogi i na syju. zasuwaj, Rozwijaj się duchowo. A nie kupujesz te Biblię za 60 złotych i ty myślisz, że Ty wszystko w wyczytasz. Jak ona ma 1200 projektów? Tylko podstawowych. Trzeba szukać Pana! a nie kupywać tylko Biblię. Rozumiecie? Kiedy chcemy takie nauczanie, czy znasz Jezusa, czy tylko Biblię. To jest bardzo ważne. Są ludzie, którzy Biblię mają w jednym palcu. Potrafią napalić, mówi cytaty. Teology! Teology! Kiedyś taki teolog ze mną rozmawiał. Teolog. Siedzę z tym teologiem i mówię, proszę, co mam powiedzieć? A potem mówię w innych językach, jakby powiedzmy. Ściara, tak. Pff, tak mu zrobiłem, on wstał. A i ja zacząłem proponować. On skupiał. A tu się to wypowiedział, powiedział: bóstwo moje jest większe niż mowa tego świata. rozwal teologia na to się Niech potem myśli i żyje. Potem myślał, musiał myśleć o tym strasznie. Ja uwolniłabym ja mówię, ja mówię tego prorozwolenia, ale reszta <grymne> że wychodzi i on wyczyta pod po prostu już nie miałby tak mnie. Wyszedł a taką, a przyszedł taki, stał taki dostojny brat po siedemdziesiątce, z taką chusteczką elegancką po angielsku i do niego powtórzył to samo, przepraszam Pana, jeżeli mogę i powtórzył te same prorososy jakoś, że wężeń. ktoś by uroczył sobie na kawałek. <ślesenie> to się nazywa współpraca Ciała Chrystusa w Duchu. Tak? To jest jedność ducha. To jest jedność ducha. Kiedy Ty zostałeś posłany przez Boga na ziemię jako Duch, do Twojego ciałka, tak? Co, co spowodowało, że powstała Twoja piękna duszyczka, z którą masz tyle problemów, to zostałeś posłany z pełnym potencjałem. Z przeznaczeniem, z powołaniem, z koncepcją wdzięczności. Bóg przed założeniem świata włożył w Ciebie pragnienia, marzenia, talenty i umiejętności do tego. To jest wielki konstruktor. On nie jest byle jaki. On nie posyła na ziemi czegoś byle jakiego. Dlatego ja dzisiaj nie mam żadnej tolerancji dla ludzi, którzy mówią do mnie, że są narodzeni z Bożego Ducha, czegoś nie mogą. Mówię, to jest nieprawda. Mówię, jest kilka powodów, dla których nie osiągasz sukcesu. Ale nie to, że nie możesz. Powiem Ci, dlaczego nie osiągają sukcesu. Większość nie osiąga sukcesu, ponieważ brak im poznania. Ludwójki nie brak poznania. Druga rzecz. Przez niedowiarstwo tak, ludzie nie osiągają sukcesu. Ponieważ sprawiedliwie mój czego żył będzie? No wiary. A więc jeżeli brak poznania i nie ma rozwoju wiary, to życie chrześcijanina jest niewiele różniące się od życia poganina. Ja nawet nie wiem, który jest sympatyczniejszy. Rozumiesz? Pogani przynajmniej grzeszy i się cieszy, a chrześcijanie się spowiada 70 razy na dobę. O, przepraszam, Panie, znowu u O, strył się na dobę. O, Panie, jest no, jutro powtórka z rody, i tak 25 lat. O, o Panie, znowu się tak odzysłałem do żony. O, Boże, ile lat do żony się tak nazywa? Już 30 lat się tak nazywa. O, Panie, daj mi moc, że do żony tak nie mówił. Patrz, Boże, daj mi moc w ogóle, żebym mógł na nią patrzeć. Nie mogę, U mnie nie mogę. Ja mówię, nie. To są problemy innego rzędu, ale nie problem z niemocą. Posiadasz w swoim duchu wszelkie możliwości do zwycięskiego życia. w Księdze Jeremiasza w pierwszym rozdziale. jest napisane tak. Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział. Werset piąty. Mówi Bóg do Jeremiasza. Zobacz, wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Ty, tego się powinni ludzie napalić. Że Bóg wybrał Cię sobie, zanim Cię utworzył w łonie matki. Pozłuchaj dalej, zanim się urodziłeś, zanim się urodziłeś, zanim się urodziłeś, zanim się urodziłeś a urodzenie, znaczy zanim się ją stworzyłeś tu fizycznie, tak? Czyli zanim ten, zanim ten plewnik dotarł do tego jajeczka, zanim plewnik dotarł do jajeczka, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Zanim plewnik dotarł do jajeczka, przeznaczyłem Cię. Zanim powstałeś, zanim te soła powstały, soła, zanim te ciało powstało, zanim ta duszyczka powstała, zanim On Cię powołał i przeznaczył. Zanim, zrozum, jesteś powołany i przeznaczony. Jesteś powołany i przeznaczony, zanim powstałeś tu na ziemi. strzegłeś na ziemię ze swoim powołaniem. Ty nie jesteś jakąś szarą gąską w Kościele. Kola śpiewa taką piosenkę, taki rapel. Nie będziemy siedzieć w kościółkach jak psy w ojcach. Jesteśmy powołani, aby być w dziełach naszego Ojca. Rozumiesz? No co ty jesteś? Przychodzę do kościoła. Po co? Jak nie rozumiem? Dwa lata bycia w dobrym nauczaniu, tak? Pozwólaj, powiem tak. Jeżeli pozwolisz mi, przez dwa lata Cię kształtować, tak? Pozwól mi przez dwa lata Cię kształtować. Po dwóch latach kształtowania Cię, jeżeli dasz się kształtować, tak? Rozpoczniesz ogólnopolską służbę. A potem ona się przerodzi w służbę międzynarodową. Daj mi dwa lata. Tak jak ludzie zaczynają przychodzić na siłownię, ktoś mi o coś zapyta, ja mówię, daj mi trzy miesiące. Daj mi trzy miesiące. Daj mi 3 miesiące. Twój brzuszek, który wygląda jak beczka, będzie wyglądał jak kaloryfer. Daj mi 3 miesiące. Przestaniesz <śmiech> wyglądać jak 42 <śmiech> <śmiech> ulewnić, tylko zaczniesz wyglądać jak zdrowy chłop. Daj mi 3 miesiące. Ale czego potrzebują od Ciebie? Posłuszeństwa. Posłuszeństwo. To posłuszeństwo. to jest posłuszeństwo? Najkrótszą definicją posłuszeństwa, tak, to jest słuchać i uznawać to, co się słyszy tak? za najważniejsze na świecie. Ktoś, kto słucha, ale nie uważa, czegoś za najważniejsze na świecie, Do dalej dziedziny, tak? Nie będzie temu czemuś na pewno to gwarantuje się. Dlatego ja ludzi zawsze zachęcam do jednej rzeczy. Jeżeli już mnie słuchasz, to proszę Cię, nie słuchaj innych, rzeczy, które są przeciwko temu, co mówię, bo możesz zwariować. Posłuchaj, naprawdę to są bardzo poważne rzeczy, które do nas mówią. Jeżeli słucha, będziecie słuchać rzeczy działających inaczej niż to, co ja mówię, to będziecie mieli bardzo poważne sprzężenia Bo my wiecie, to, my funkcjonujemy, to nie jest tak, że, że, że, że, że, że, że tu funkcjonujemy na zasadach takich, że to są jakieś, wiesz, ja mam takie zdanie, mam takie zdanie, wiesz. To nie to. Nie możesz inaczej. Na przykład tu się dowiesz, że Ekumenia jest z rodem. A gdzie indziej dowiesz się, że Ekumenia jest z nieba i będziesz miał bardzo poważne zestrzeni. Rozumiesz co mówię? Ja jestem w stanie się przebrać za wszystko i za każdego, tak? Mam w swoim domu trzy rodzaje koszul z koloratkami. zależy na jaką okazję, którą mam. Dałę z żydowski, czapeczki z napisem Armii Izraeli, ja się za wszystko przybiorę, za księdza, za Żyda, proszę Ciebie, za wszystko. Rozumiesz, że się za gnidę twórską jestem w stanie przemawiać, żeby tylko iść i głosić Ewangelię i dotrzeć do każdego człowieka. Tak? Mam ubrania wszelkiego rodzaju. Mam garnitury, ale również mam porwane spodnie, bo to zależy gdzie idę i do kogo głoszę. Jestem w stanie docierać do różnych grup ludzi, ale to nie znaczy, że jestem w stanie, że się z nimi łączę. Ja się nie łączę w żadne układy. W żadne układy. Dlatego musisz to zrozumieć, że jeżeli ja tobie, do, do ciebie mówię, że ty jesteś powołany przez założenie świata i masz w siebie włożone, i tak ci to na podstawie Bożego słowa, masz w siebie włożone pragnienia, masz w Ciebie różne talenty, to nie daj się wybić jakiejś formuły religijnej z tego, że ona Cię ogarnie i będzie chciała Cię włożyć w swój system myślowy. Nie wolno Ci wejść w system myślowy jakiejś formuły religijnej. Albo humanistycznej, albo ateistycznej. Nie wolno! Bo Ty jesteś, jakbyś to powiedzieć, Ty jesteś szczególny! Jedyny! Nie ma drugiego, takiego człowieka, bo Bóg to nie jest serokopiarka. Nie ma dwóch takich samych marzeń i pragnień. Nie ma takich samych talentów. Nawet dary przejawiają się różnie w ludziach, chociaż są od tego samego dawcy. Rozumiecie? Nie wolno dać się nam przyłączyć do jakiegoś czegoś, do jakiegoś systemu. Nie musisz zrozumieć, że zostałeś powołany przed założeniem świata i przeznaczony. To jest to, co Bóg zrobił. Przyjaciele, Ewangelii Mateusza, przejdziemy teraz do Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Widzimy już, że Bóg wybiera człowieka. Bóg wybiera człowieka, nie system. Ktoś mówi, ja jestem katolikiem. Ja mówię, ja jestem artym. Ktoś mówi, no ja jestem zielonośrodkowcem, ja, ja jestem seroński. Jest ogromna różnica. Różnica. Ty nie jesteś katolik, nie jesteś zielonoświątkowiec, nie jesteś baptysta, nie jesteś ewangeliczny. Ty masz imię, tak? Ty masz imię. Powiem Ci więcej, masz duchowe imię. Ty w duchu jesteś nazwany przez Boga. Jest napisane i dam Ci nowe imię którego nikt znał nie będzie, oprócz mnie, mówi Pan. I On Cię woła po imieniu. Jak Cię Bóg woła? Po imieniu. Bóg Cię woła, Ty, Katoliku, Ty, pentakosta, On Cię tak nie woła. On po imieniu do Ciebie mówi. Po imieniu. Nie po frakcji. On nie będzie do Ciebie, Ty, Polaczku. Rozumiesz? To nie ten Bóg. To są bzdury. On nie wybrał miasta, wybrał Dawida. Nie wybrał miasta, wybrał Dawida. I w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale od 14 do 30, ja Wam go przeczytam, będzie, powiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje służby, przekazał im swój majątek. Majątek.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 i utworzył Pan człowieka z prochu ziemi. A dalej, czy nasz, czym się żywić Ma wąż czym? Czego? Prochem? Ziemi. Wiesz czym się żywi? Diabeł na marginesie. Będę Ci tylko fragmentarycznie pokazywał żeby żebyś zaskakował dalej. Ciało. Cielesność to pokarm szatana. Szatan się karmi prochem ziemi. Cielesnością. Chcesz diabła zagłodzić w swoim życiu? Chcesz, żeby demony nie żarły, choć w dół. Wtedy zakłodzisz. Będą wyglądały jak szczurze na tym względzie, tak <śmiech> ciągułem, będą. Będą słabe, słabe demony będą. Bo im nie dasz żyć. Ale jak karmisz czelysnością demony, rozumiem, odchodzi, jak wracasz do domu, bierzesz sobie torby psów, bierzesz sobie dwa prwary i władzasz stopie wody na sukces z telewizji, tak? Albo na wspólnej, to nie dziw się, że ci dojedzie, że ciebie jak brązuje. Albo idziesz sobie ze swoimi koleżkami, którzy nie znają Jezusa. Idę sobie na lunch. O czym się rozmawia na lunchu z koleżkami, co Jezusa nie znają? No o czym? Ja sobie nie potrafię wytrzymać 15 minut, żeby nie głosić Ewangelii ludziom. Ja nie rozumiem, co To znaczy. To, to dostaną te. No weź rodzinę, swoją, na przykład, i wybierz się, proszę ciebie, na wycieczkę do tworek, pod Pruszkowem tam. Pochodź sobie między psychicznie ja taka A czemu? nie taka rozrywka. A jest to? Czy to się różni od na lunch z ludźmi zbawionymi? Jak karmisz ciało, to diabeł będzie cesar. Ale chodź w tłum! Nasze ewangelizacje już niebawem będą wyglądały coraz bardziej twórczo. Nie będzie tylko głoszenia w Będziemy stać na ulicach, będziemy krzyczeć w innych językach, tak, aż nie będzie osłania. Będzie ściągać dużą obecność. Świat będzie zadziwiony. To za mało, że będzie widzieli się świadectwem, uzdrowiać chorych i wypędzać demonem. Będzie dym. Bo tam, gdzie jest ogień, tam Ale. jest dym. Jak słyszymy, panie, zeźle ogień, to będzie będzie dym. Będzie dym człowieku. I będą mówić o tym w telewizji. I będą w radiu. Nie będę mówić, to są nienormalni ludzie. Hallelujah! Hallelujah! Bardzo dobrze. A po długim czasie powraca far wpływa owych i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy przy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów, że jak panie pięć talentów i powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem.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 że żnież gdzieś niesiał i zbierasz gdzieś nie rozsypał, bojąc się. Heh. Wtedy odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi, o to, masz to Twoje. A odpowiadałem, rzekł Pan, jego sługo zły, leniwy, wiedziałeś, że żłem, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś by wydać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. To jest niesprawiedliwe. Każdemu powiem kto ma, i ta formuła jest antyspołeczna, posłuchajcie. Antyspołeczna, to nie jest humanistyczne. A każdemu powiem kto ma, będzie dane. I obfitować będzie, a temu kto nie ma, zostanie zabrany i to co ma. A nieużytecznego smugę spółki się w, w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płaci skrzydanie zębów wielozalazonych z Bożego Ducha. Ludzie czyta te fragmenty i się dziwi, Mówi, o co tu chodzi. Co to znaczy? To wreszcie, czy jest pewność zbawienia, czy nie ma? Czy idę do nieba, czy może coś się wydarzyć jeszcze? Tak, jest pewność zbawienia. Dla do Ciebie dobra, dobra do wiadomość. Tutaj człowiek, który zakopął swój talent, to nie na z to jest proszę, A wam, jaka jest zasada? Boże pragnienia, przede wszystkim chcę, żebyście to zrozumieli, że Boże pragnienia są podparte wrodzonymi talentami. Talenty są wrodzone. Posłuchaj teraz. Dary są dane po nawróceniu. Jak jesteśmy obszerny w Duchu Świętym, Bóg udziela darów. Ale talenty, pragnienia Boże, ten fundament naszego powołania jest dany ludziom. Wszystkim. Wiecie, zobaczcie, ilu na świecie jest wspaniałych ludzi ze wspaniałymi talentami, które są niszczone. Ile ludzi, którzy są utalentowanymi biznesmenami, tak, służy swojej wieniem samochodu. Ilu cudownych artystów, którzy mogliby na chwałę Boga w królestwo, tak? Robi masakrę na całej ziemi. Ilu cudownych przywódców, którzy są liderami z krwi kości, tak? Są hitlerami, stalinami, kanafimi i innymi. Rozumiecie? Myślicie, że skąd pochodził talent przywódczy Hitlera? Z nieba. Wszelka władza od Boga pochodzi? To jest niemożliwe, żeby ludzie żyli za tym, kto nie jest przywódcą. Powiedział ci coś, jak myślisz, że jesteś przywódcą, a nie go ludzie, tak? To ty po prostu jesteś tylko na wyczerce w szpitalu psychiatrycznym. Na wycieczkę wyszedłeś. Tylko tak? no, no ¿no? tam w szpitalu psychiatrycznym. Uważasz, wiesz, ja byłem w szpitalu psychiatrycznym wielokrotnie, udawałem dawałem sobie Każdy sobie odwoduje, kim jesteś, Napoleon? To jest nie żaden To no, jest pewno Napoleonów, cesar cesarzy. Wiecie, to definiuje przywódcę? I idą za nim ludzie. To jest proste jak dróg. Ja nie wiem. Przywódcę cerwuje to, że idą ludzie za nim. Kurczę. Nieważne, że to jest przywódca dobry czy zły. Ale to przywódca, bo ma talent przywódczy. Siedziałem w więzieniu i widziałem ludzi, którzy byli przywódcami w grupach przestępczych. To byli przywódcy, nimi iżli ludzie. Spotkałem jednego człowieka, który był jak chudy jak Taki był, krótki. Jadł, w ogóle nie jadł mięsa, bo on był wegetarianinem. Jadł karabki z sałatą, w ogóle z pomidorem. Takie rzeczy jadł. I on był taki chudy. Ja na niego patrzyłem, jak ja się dowiedziałem kto to jest. Fatet miał dwa dożywłodzia już. Dwa doży To był jeden z przywódców grupy przestępczej w Warszawie. Przywódca. Ja się powiedział, Jaki przywódca? Czymur przychodzi ten człowiek? Rozumiem. Czymur, w kolejnym ale to już było po nawróceniu. I tu się mi pokazywać te rzeczy. Ja siedziałem wtedy mówię. Wow, przywódca. A nie on nikogo nie zastraszył, co on zrobił? Zmanipulował tych ludzi. Dla niego zabijali. Zabijali dla niego, zabijali. Zabijali dla niego. Przywódca. Ale co? Był przywódcą co? Hitler, no Hitlera? Weź go zobacz. Człowiek taki, bez wykształcenia większego, chłopa pranę wełkiem przy ciebie, jak nie wiem, jak w stopołuchu, jakimś. Ty, I on ciągnie za sobą armię i on odbija się, ran, tak? Dlaczego za nim idą? Czemu go słuchają ludzie, którzy są od niego 100 razy lepiej wykształceni, sto razy bardziej inteligentni? No dlaczego oni go słuchają? Bo wiecie, kim on był? Przywódcą! Chorym, ale przywódcą! Zesłał ducha Hitlera na ziemię. Wiecie, że diabeł nie tworzy niczego? Duch Hitlera został stworzony przez Boga, nie po to, żeby on zniszczył świat, po to, żeby się nawrócił. Hitler, Adolf Hitler miał być człowiekiem, który miał zejść na ziemię tak? i poprowadzić ludzi za sobą w dobre miejsce, w miejsce Boże. Po to są przywódcy. Przywódcy są ludźmi, którzy tam są tworzeni przez Boga, ale potem czy ludzie schodzą na ziemię, nie nawracają się do Boga, te pody obejmują panowanie nad ich talentami i dziękuję bardzo! W jaki sposób ludzie, którzy, którzy nie są Bożymi ludźmi, odnoszą sukcesy na różnych arenach, korzystają ze swoich talentów, małych wspaniałych muzyków, Pają wśród nich homoseksualistów, śpiewają piękne piosenki o miłości, słuchają jej potem różne pary na randkach, Jak jeszcze jak to kiedy? Kiedy z Agatą jesteśmy na jednej imprezie, na, w jak w świecie jeszcze byliśmy, na takim... w takim melarzu byliśmy. Jesteśmy w takim biednym papie warszawskim tutaj. Wiesz, ja wącham, piję i podchodzi do nas człowiek. Człowiek, który jest liderem jednej z takich najzwniejszych w Polsce grup muzycznych. No Ze 30 lat są na rynku w Polsce. Przychodzi na ten siebie i mówi do tak, Agaty, mówi tak, pamiętaj. Tylko heroina prosto prostu to się licznie. <gry> ma kilkoro dzieci po Polsce z różnymi kobietami. Rozumie, o co to chodzi? W ogóle nie jest w stanie być z jedną kobietą. Ma, ma poruśniętą psychę, tak? A śpiewa takie piękne piosenki o miłości, że nie pytań czy tylko. Piękne piosenki śpiewa o miłości. <gry> Rozumiecie? Utalentowany, wspaniały człowiek. Talent. Ale co zrobił z tym talentem? Oddał go diabł oddał diagno. Mój znajomy kiedyś powiedział, że wiesz, gdzie jest najwięcej pogrzebanych talentów na cmentarzu. Pokrzepane talenty. A więc ten człowiek, on dostaje od Boga talent, tak? Talent. Co robi? Zakopuje go w siegi. Czyli dalej jest cielesny człowiek, nienarodzony z Bożego Ducha człowieka. Nienarodzony z Bożego Ducha. Ten trzeci człowiek, który otrzymał jeden talent od Boga, to nienarodzony z Bożego Ducha człowiek. Tych dwóch poprzednich, którzy otrzymali pięć talentów i kwadraty, to narodzeni z Bożego Ducha ludzi. A więc widzimy już pierwszą różnicę. Widzimy, że talenty są po to, aby je wykorzystać w szerzeniu królestwa. Po co otrzymałeś swoje powołanie? Po co otrzymałeś talenty? Po co otrzymałeś umiejętności różne? Jakiekolwiek masz umiejętności, które odróżniają cię od innego człowieka, tak? To znaczy, że to jest coś, czym masz szerzyć królestwo. Masz szerzyć tym królestwo. Masz być najlepszy wykorzystując to coś. Masz być najlepszy wykorzystując to coś. Cokolwiek, ja nie wiem co, ale masz to wykorzystać. Cokolwiek masz to wykorzystać. Cokolwiek masz to wykorzystać. Ja się wielokrotnie nie znajdę nigdy w miejscu, w którym Ty jesteś. Nigdy nie będę posiadał predyspozycji odpowiednich. Na podstawie darów mogę się gdzieś weprzeć na chwilę, ale potem będę musiał tam być. Tak? A Ty możesz tam być na stałe. Rozumiesz? Ty możesz być tam na stałe. Smith kres był utalentowany hydraulikami. Najlepszy na swoim Smith Wigglesworth, zwany apostołem wiary. Smith Wigglesworth, który wskrzesił dwukrotnie swoją żonę, już po drugim skrzyżowiu powiedziała: Nie strzeżaj mnie więcej. Chcesz być o tym niej. Nie chcę być tu na siebie i umarła. Wskrzesił ją, ona powiedziała: Smith, nie rób tego nie więcej. Człowiek, któremu na spotkanie matka przyniosła dziecko bez rąk i bez nóg. Nie wyrosły ręce i nogi dziecku. Malutki tobołeczek, malutkie dziecko. Ona przyniosła ten tobołeczek. Setki ludzi na spotkaniu. I mówi do niego, jeżeli coś możesz zrobić, to zrób. A on wziął to dziecko. I kopnął je jak piłkę z pół. I ono spadło na głowie zami. I miał ręce i nogi. I to Ale... było szwecy. I to jest udokumentowany fakt. Rozumiecie? Smith. Smith był hydraulikiem. Hydraulikiem. Najlepszym w swoim fachu na tamtejszym terenie. I Smitha wszyscy brali do pracy. On miał swoją firmę. On miał firmę do businessmen. I zachęcali się wzajemnie. Weźcie Smitha. Wykresport najlepiej robi. Jeśli tylko wytrzymacie jego nie kazań to zrobił wam najlepszą hydraulikę. Bo on głosił, on kręcił rury i głosił Chrystusa. I robił to nadami. I robił to latami. I coś wam powiem. Z wieku 60 lat, kiedy miał 60 lat, Bóg do niego powiedział, Smith, a teraz wchodzimy na wyższy poziom. Na wyższy poziom. ruszaj Smith do przodu. Smith rozpoczął swoją służbę międzynarodową, w wieku 60 lat dopiero. Do 60 lat kręcił rury równy najlepszym. Sługo dobry wierny. W małym byłeś wierny. Wejdź do radości mojej. Początek funkcjonowania człowieka w bowiem to jest taki, że krok po kroku wdrażamy w życie pragnienia i talenty, które złożył nas Bóg. Powiem o nie więcej tylko 20% całego działa Chrystusa żyje tak, jak ja. To znaczy na pełnym wydatzie. Mówią pełnym wydatzie. Że żyje z tego, co wy mi dacie, że wy jest, żyje z tego, jak go było błogosławicie. Nie Mniej więcej tylko 20% jest ludźmi, którzy czynnie posługują w królestwie, nie wykonując innych zawodów. Ale 80% wykonuje swoje zawody. Rozumiecie? Nie można, nie można ciała Chrystusa ograniczać do 20%. Takie są realnie. dzisiaj. Tylko 20% ludzi w Kościele jest na, na pewnych etapach, jeżeli chodzi o Rzeczenie Królestwa. Żyją z głoszenia Ewangelii, żyją z prorokowania, żyją z nauczania ludzi. Są pastorami, są kaznodziejami, którzy nie mają innego zatrudnienia. To jest tylko 20%. Reszta ludzi to są ludzie, którzy pracują i rozwijają. I teraz chcę Ci podać tylko od zwykłej matematycznej strony te rzeczy. Talenty i powołania Boże nie są związane jedynie z tym, że jest się prorokiem, ewangelistą, pastorem, nauczycielem Przechostą. Nie tylko z tym, bo to jest jakaś część. Rozumiesz? Jakaś część. Część. Jeżeli Ty nie będziesz szerzył Królestwa pozostałymi talentami i umiejętnościami, które posiadasz, to Ty się ograniczysz. Dlaczego ty nie chcesz wydobyć z siebie rzeczy, które włożył w Ciebie Bóg? Wydobyć je! Wyjmij je z ducha! Bądź tym dobry! Bądź tym dobry! Kiedyś mi powiedziałaś taką rzecz, że y, y, y, tam był taki, to było, to było dobre, to że od wszystkiego, tak? Od załatwiania rzeczy niemożliwych. Tak? Jak to brzmiało? No to takie dobre, dobre zdanie rzeczy niemożliwe. No generalnie, że, że, że, że, że, że, że, że, że e, mówią tak o dobie, tak, że tak się kojarzą z tym, że możesz załatwić rzeczy niemożliwe. Zobacz jak dobrze jest. Zobacz to, co to jest. Że ktoś się postrzega, że Ty jesteś tą osobą, która jest w stanie załatwić rzeczy niemożliwe. Na przykład takie coś. Czyli gdzieś, jakby ktoś się nie może gdzieś doznać, Ty się doznajesz, Ty to zrobisz, Ty to zorganizujesz, Ty to załatwisz, tak? Ty to zróbisz. To się nie zaleca do bycia ewangelistą, do bycia prorokiem, do bycia kimś tam, tak? To jest Twój talent. Jakiś talent. Albo na przykład potrafisz pojętać ludzi ze sobą. Potrafisz być mentorem, rozumiesz? Potrafisz ludzi ze sobą połączyć. Oni się kłócili. A Ty stajesz się tego rodzaju sędzią między tymi ludźmi. Stajesz między nimi, godzisz ich, wkładasz ich w nowy, w te, w te, w te, w taki, z powrotem cofasz ich w miejsce e, relacji. Rozumiesz? Robisz te rzeczy po prostu. Dlaczego? Dlatego, że masz talent. Tutaj. Masz talent. Jeżeli jesteś dobry w czymś, to Ty musisz to realizować. Te rzeczy musisz realizować. Przyjaciele, e, talenty nasze, są po to, abyśmy nimi przeżyli Królestwo Boże. Nasze talenty, one do tego służą. I dopiero kiedy my, talentami naszymi, szerzyli Królestwo Boże, my jesteśmy w stanie wygenerować dalsze rzeczy Boże. Eee, zobacz, między 24 a 30. Te wersety między 24 a 30. A 30 opisujące tego człowieka nienawróconego, widać, że człowiek, który nie poznał Jezusa, on nie tylko poniesie konsekwencje za niewykorzystanie tych talentów, tak? Ale przede wszystkim on nikogo nie upokazi tymi talentami. Zobaczcie, co on zrobił. Schował je w ziemi. Zobacz, talent ukryty to talent nieużyteczny. Tak? Zobaczcie, co Bóg do niego mówi. To jest, to jest słowo, które jest jakby głoszone przed wielkim białym tronem, na sądzie. Tak? To jest słowo na sądzie. Co zrobiłeś z talentem? Tak? Co zrobiłeś? Zakąpałem. Zobacz, Bóg nawet go nie pyta, czemu mi życia nie oddałeś? Bo to jest pytanie kulminacyjne. bo z ludźmi, którzy nie oddali życia Jezusowi, Bóg nie będzie rozmawiał, tak? Na podstawie Księgi Życia są dwie Księgi. Jak czytacie dobrze to w to wiecie, że są dwie Księgi otwarte. Tak? Na sądzie. Zgadza się? Księga Życia. Amen. I Księga Uczynków Dobrych i Złych. Dwie Księgi, tak? Jeżeli ktoś nie jest zapisany w Księdze Życia, tak? To będzie rozliczane z Księgi Uczynków, tak? Ale ta Księga Uczynków nie będzie po to, żeby na podstawie tej Księgi trafić do nieba, bo do nieba trafia się na podstawie Księgi Życia. Jak jesteś księdze życia, to nieba. Nie macie księdze życia, to piekła. Ale teraz, na podstawie księgi dobrych i zwykłych uczynków, ocenimy swoją masakrę w piekle. Ludzie, myślą, że pójdźcie do piekła, to jest to, a wszystko piekła pójdziemy, tak? I teraz tak, ten by sobie jakimś tam zwykłym człowiekiem, który po prostu nie oddał się Jezusowi, tak? I tak samo będzie w królu. Ił, siedział, jak Kaddafi. Nie. Kaddafi będzie siedział pod odbyt w Rozumiecie? Rozumiem? Hitler będzie miał musiał być rungie będzie pod, pod, pod, pod tym, pod lustrem znowu będzie. Bo Bóg jest sprawiedliwy, nawet sprawiedliwie kary rozdaje. W Gehennie. Rozumiesz? Ale tak naprawdę nie bardzo nas to obchodzi, bo do Gehennie nie idziemy. Tak samo jak nie będziemy na wielkim ucisku, nie przyjmujemy się Nieważne, czy to się trwa. Trzy lata, czy siedemdziesiąt lat to nas nie interesuje. Natomiast interesuje nas to, że ludzie, żeby mogli prawidłowo uwolnić talenty, tak, to muszą się narodzić z Bożego Ducha po pierwsze, tak? Bo jak nie, to Bóg zapyta, a przynajmniej dlaczego tych talentów, które Ci dałem, nie przekazałeś komuś? Czemu nie wychowałeś kogoś na tych talentach? Tylko zakupałeś w ziemi. Zobacz, jak to się tłumaczy. Wiedziałem, żeś zły, niedobry, niemiły, niegrzeczny. Bo on mówi, aha, na podstawie Twojej wiedzy proszę Ciebie wiedzieć. Wórka i Rozumiecie? To mamy zapisane w Biblii. To są rzeczy z naszej Biblii. Ludzie nie nauczeni naprawdę mają przechowani. Nie dosyć, że pójdą do piekła, to jeszcze na podstawie Bożego osądu, że zmarnowali talenty, które im dała, bo to są skarby Boże! Talenty, bo skarby! To jeszcze nie dotyczy, do piekła, to jeszcze przez to, że zmarnowali talenty, będą mieli przechrawane gorzej niż inni. Tak? Teraz spójrzmy w werset piętnasty. I dał jednemu pięć, a drugiemu dwa, 3, jeden. Każdemu według jego zdolności. Po pierwsze, każdemu dał. Każdemu.